Odcinek 18. Niewiele to wszystko obchodziło generała Andersa, ale sekretarz Sikorskiego z jego podróżnym archiwum mógł stanowić cel ponętny dla Churchilla. Wreszcie i szef sztabu Tadeusz Klimecki, wierny koncepcjom Sikorskiego stanięcia na czele wkraczających do kraju regularnych wojsk polskich, musiałby zginąć razem z tamtymi dwoma, skoro poprzednio nie wykluczał możliwości przeniesienia polskich jednostek do Związku Radzieckiego, a teraz być może na styk z Armią Czerwoną na południu Europy. No i pułkownik dyplomowany Andrzej Marecki ale nie córka generała. Bo wciąż nie mogę zapomnieć słów pani Zofii Leśniowskiej. Wie pan, kto dzwonił? Churchill. Nie, to nie do ojca. Dzwonił do mnie. On też nalegał, żebym z ojcem nie leciała. Churchill poświęcił wiele istnień, ale tu można dostrzec jakiś ludzki odruch. Mały skrupuł wielkiego męża stanu. Nie sam Sikorski ginął. To przepadała jego polityka. To przywracało spokój ludziom z Foreign Office oraz ich polskim kompanom. A więc Liberator wylądował w Gibraltarze o godzinie 16.40 dnia 3 lipca 1943 roku. Oczekujący na lotnisku gubernator generał McFlane podziwiał wraz z innymi punktualność pilota i jego mistrzostwo w sztuce lądowania. Powitanie było kordialne. McFlane zabrał generała z całą świtą do siebie, podczas gdy towarzyszący Sikorskiemu trzej pasażerowie angielscy dyskretnie zniknęli. Już przedtem ustalono że generał Sikorski pozostanie w Gibraltarze do wieczora dnia następnego. Tymczasem zapowiedziany przez Whitehall przelot przez Gibraltar ambasadora Związku Radzieckiego Majskiego spowodował konieczność zabiegu dyplomatycznego, jako że stosunki pomiędzy Moskwą a emigracyjnym rządem polskim jeszcze nie zostały nawiązane. Wobec tego Polacy... Mieli nie wychodzić z gościnnych pokojów, aż do chwili odlotu radzieckiego dyplomaty, który o przebywaniu generała w Gibraltarze nic nie wiedział. Być może taki zbieg okoliczności sprzyjał nieobowiązującemu kontaktowi towarzyskiemu, ale, jak należy sądzić, McFerlane, lubieński i szczególnie i pułkownik Kazale, Uczynili wszystko, żeby taką ewentualność z góry wykluczyć, przedstawiając jej oczywistą niezgodność z protokołem dyplomatycznym. Przez trzy godziny rano 4 lipca oba samoloty stały niedaleko siebie, po czym ambasador odleciał i dopiero w Kairze dowiedział się o katastrofie. Ale wróćmy do soboty 3 lipca. W oficjalnym raporcie porucznik Lubieński relacjonuje. Po przyjeździe do palacu gubernatora i po krótkiej jeszcze rozmowie z gospodarzem przy herbacie, generał Sikorski udał się do swojego pokoju w celu położenia się i wypoczęcia. Reszta towarzystwa również udala się do swoich pokojów w celu umycia się i przebrania. Po pewnym czasie. Zostałem wezwany do naczelnego wodza, gdzie złożyłem wyczerpujące sprawozdanie z postępu ewakuacji z terenu hiszpańskiego z Mirandy oraz zameldowałem wszelkie informacje uzyskane od generała Juliusza Kleberga podczas jego przelotu przez Gibraltar z terenu francuskiego, jak również wiadomości z terenu północnej Afryki, specjalnie sprawę byłych jeńców wojennych pochodzenia polskiego, przyjmowanych do Wojska Polskiego. Po otrzymaniu instrukcji na dzień następny udałem się na miasto z panią Leśniowską i z panem Kulakowskim w celu dokonania drobnych zakupów. Wieczorem odbył się obiad en famille, w którym brali udział wszyscy, oprócz naczelnego wodza, który spożył obiad u siebie w pokoju. Po dłuższej rozmowie z tutejszymi Anglikami a następnie w ogrodzie, już tylko w polskim towarzystwie, wszyscy udali się na spoczynek. Tak było w raporcie, a w protokole grudniowego zeznania przed sędzią Cyprianem czytamy ponadto. Ponieważ samolot generała Sikorskiego wiózł sporo bagażu, którego nie wyladowano w Gibraltarze, więc ja trzy razy musiałem udawać się do samolotu z adiutantem dla wydobywania bagażu, który był właśnie potrzebny. I za każdym razem zastawałem w samolocie dwóch członków załogi oraz obok tego wartownika z tamiganem. Odmiennie brzmi relacja porucznika lubieńskiego zarejestrowana przez Thompsona Mundina. Kiedy przybyliśmy do domu gubernatora, generał Sikorski, który czuł się raczej zmęczony, położył się do łóżka. Następnie przywołał mnie do siebie i powiedział, że po wglądzie w sprawy na Środkowym Wschodzie, on i generał Anders doszli do porozumienia i że miałem rację w twierdzeniach, o których wspomniałem poprzednio. Powiedział, że jest mi wdzięczny za to, że go uprzedziłem. Powiedział, żebym zapytał pilota, czy będzie tam wolne miejsce, ponieważ generał nie uważa dalszej mojej obecności w Gibraltarze za niezbędną i ma zamiar powierzyć mi inne zadanie. A więc Lubieński dowiedział się, że z posterunku w Gibraltarze schodzi natychmiast. Spowiadając się Thompsonowi, wspomina porucznik Lubieński dalej... Może zainteresuje pana, że nawet ja byłem przez rząd warszawski oskarżony o wspólnictwo w morderstwie z Churchillem? Na zapytanie dlaczego porucznik Lubieński odrzekł, ponieważ twierdzą oni, że chciałem Polskę wybawić od Sikorskiego, który był za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Jak panu już wspomniałem, my, młodzi oficerowie, Byliśmy pomawiani i oskarżani o faszyzm. No aż faszyzm? Zwykła czarna reakcja z ciągotami do kosmopolitycznej elity. Ale co do podejrzeń, to wynikły one wtedy, nie dziś w Warszawie. Wyjaśnia się także, w jaki sposób hrabia Lulu zdołał szczęśliwie uniknąć losu innych pasażerów Liberatora AL-523. Zaprzeczając wersji o rzekomym przeladowaniu samolotu bagażem Polaków, porucznik Lubieński mówił Kiedy poruszyłem tę sprawę, otrzymałem odpowiedź, że były to bagaże załogi i nie obchodzi to grupy polskiej. Co do pańskiego przypuszczenia, że samolot był przeciążony, co mogłoby służyć za wyjaśnienie, proszę zanotować sobie to. Generał Sikorski kazał mi ustalić z pilotem, czy jeszcze będzie dla mnie wolne miejsce w samolocie, z punktu widzenia wagi, jako że chciał mnie zabrać ze sobą do Londynu. Dla wyznaczenia mi następnej misji specjalnej, bo w jego przekonaniu obecność moja w Gibraltarze nie była już tak pilnie potrzebna jak dotychczas. Kiedy więc poprzez brytyjskie pośrednictwo zagadnąłem o to, pilot odpowiedział, że ma miejsce dla jednej osoby, ale bez bagażu ze względu na niebezpieczeństwo przeladowania samolotu. W rezultacie... Generał Sikorski kazał mi się przygotować do wyjazdu jego samolotem, do czego się zastosowałem. Tymczasem ślepy, jakby to wynikało los, uratował porucznika Lubieńskiego, który dalej oświadcza. Nocy tej dotarł do Gibraltaru kurier specjalny z Warszawy z dowództwa Polskiej Armii Podziemnej, noszący nazwisko Gralewski, z niezmiernie ważnymi wiadomościami, częściowo zaszyfrowanymi. Wskutek faktu, że obecność jego w Londynie była niesłychanie ważna, postanowiono, że zajmie on moje miejsce, a ja wkrótce podążę w ślad za nim. Jak panu wiadomo, zginął on w katastrofie. Tak więc rzekomy kurier zjawił się w samą porę dla uratowania życia porucznika Lubieńskiego. Jan Gralewski, pseudonim Pankowski, był młodym historykiem filozofii, zamilowanym w sprawach sztuki. Słuchał m.in. wykładów profesora Tatarkiewicza. Napisał pracę magisterską pod tytułem Deformacja rzeczywistości w sztuce. Pozostawał w przyjaznych stosunkach z rodziną znakomitej pisarki Poli Gojawiczyńskiej, aresztowanej przez gestapo w połowie stycznia 1943 roku. W parę dni po tym zdarzeniu Janek, tak przez przyjaciół nazywany, pożegnał zamieszkałą na prowincji swoją siostrę Marię Gralewską, a w Warszawie rodzinę Poli Tak więc wyruszył w podróż w końcu stycznia lub na początku lutego, może i mając czyjeś polecenia, ale w żadnym razie nie były to pilne i aktualne sprawy Polski podziemnej. Żadnych niezmiernie ważnych wiadomości nie wiózł. W okresie tym łączność radiowa pomiędzy Warszawą a Londynem działała już nader sprawnie, a kurierzy ci, bardziej przemyślni w razie potrzeby, przebywali całą drogę w ciągu jednego do dwóch tygodni. Kanonier Jan Gralewski utknął w obozie Miranda de Ebro, i dopiero w lipcu znalazł się w Gibraltarze. Specjalni kurierzy nie trafiali do Mirandy, mając zwykle opiekę zapewnioną. To nie był kurier. Według wszelkiego prawdopodobieństwa wyprawa młodego człowieka podjęta została z jego własnej inicjatywy. A pomoc, rzecz jasna, otrzymał ze względu na swoje wartości intelektualne. W ogóle żywił nader wysokie ambicje, rwał się do udziału w akcji. A zatem włożyć trzeba między bajki to, co pisze Lubieński, że obecność jego w Londynie była niesłychanie ważna i tak Wątpię też, czy Jan Gralewski przybył tej właśnie nocy, bo Lubieński zdążył go dobrze poznać. Po prostu trzeba sądzić, że porucznikowi Lubieńskiemu nie uśmiechał się nagły odlot do Londynu. Pogadał z Klimeckim czy panią Zofią, użył dyplomacji. Być może nie chciał pozostawić bagażu, bo na rzeczy jakoby nie było miejsca dla jednej drugiej walizki. Albo chciał pożegnać się czuli z jakąś gibraltarską pięknością. A może nie podobał mu się Liberator AL 523, do którego trzy razy wchodził, raz rzekomo z sekretarzem Kulakowskim, to znów w innej relacji z adiutantem Ponikiewskim. Nikt tego nie widział i poświadczyć nie mógł, więc dajmy spokój dalszym dociekaniom. Uważam że kanoniera Jana Gralewskiego wpakował na swoje miejsce porucznik Lubieński w interesie własnym. 4 lipca po odlocie ambasadora Majskiego ustalono program dnia. Z koszar przywieziono kanoniera magistra Jana Gralewskiego, z którym rozmawiali najpierw generał Klimiecki i pułkownik Marecki, po czym przyjął go generał Sikorski. Ponieważ był to Dzień Święta Narodowego Stanów Zjednoczonych, więc generał Sikorski ułożył stosowną depeszę do prezydenta Roosevelta. Depeszę tę Anglicy nadali dopiero o godzinie 22.30 dla uniknięcia rozgłosu w świecie o miejscu pobytu generała Sikorskiego. Jednakże ludność miasta oraz portu i tak dowiedziała się wkrótce o pobycie generała w Gibraltarze. O godzinie 13.00 generał Sikorski wraz z generałem McFarlane dokonali przeglądu kompanii honorowej wraz ze sztandarem pułku Somerset Light Infantry. Po czym odbyła się ceremonia dekoracji generała Maisona McFarlane'a orderem Polonia Restituta z wielką wstęgą, zaś admirała Georgia Collinsa. Krzyżem Komandorskim tegoż orderu. Po lunchu, na który zaproszono dwóch oficerów polskich, kapitana Bożemskiego i porucznika Różyckiego, odbył się w ogrodzie przegląd kompanii żołnierzy polskich. Oto relacja z tego przeglądu. Po odebraniu raportu i przywitaniu się z żołnierzami, generał przez dłuższy czas z nimi pozostał, dopytując się o wszelkie szczegóły ich ewakuacji i różnych przejść. Wówczas to zaistniał, jak pisze Lubieński, pewien incydent. Mianowicie jeden z żołnierzy, Aldorf Usher, marynarz z floty handlowej, na zapytanie generała Sikorskiego, czy zadowolony jest, że znowu nosi mundur polskiego żołnierza, odpowiedział, że mu to wszystko jedno, gdyż i tak nigdy żołnierzem nie będzie, a tylko marynarzem. I że jemu wszystko jedno, gdzie i pod jakimi barwami służy Zachował się przy tym ordynarnie I rozmawiał cały czas, mimo dwukrotnego napomnienia W postaci na spoczni Został więc usunięty z szeregu Dostałem rozkaz zdjęcia z niego munduru Ale nie wyciągania żadnej innej konsekwencji dodatkowej Nawiasem dodaję że angielskie władze zajęły się nim natychmiast i mimo poprzedniej odmowy przyjęcia go do swojej marynarki handlowej, po tym incydencie odseparowali go od innych Polaków, a po pewnym czasie przyjęli go na kucharza na jeden ze swoich statków floty handlowej. Następnie generał Sikorski udał się na odpoczynek. Wkrótce jednak zawezwał porucznika Lubieńskiego, i dał mu bardzo ścisłe instrukcje co do dalszych losów placówki. Po południu generał McFarlane pokazywał polskiemu naczelnemu wodzowi fortyfikacje i baterie Gibraltaru, po czym generał Sikorski konferował z ministrem wojny Jamesem Grigiem, który zatrzymał się tu w drodze do Anglii. Pani Zofia Leśniowska grała w tenisa z pułkownikiem mareckim. Generał Klimecki poinformował Lubieńskiego, że w armii na wschodzie postanowiono dokonać różnych przesunięć personalnych. Dalej cytuję z oryginalnego raportu. Specjalnie okazywał zainteresowanie wszelkimi sprawami młodzieżowymi i wyrażał przekonanie, że trzeba tę młodzież już teraz zaprawiać do przyszłej pracy wojskowej i politycznej, Dając jej coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska Hrabia Lulu zmartwił mnie Bo na podobieństwo wielu innych niedouczonych panków Pisze w oficjalnym raporcie słowa Młodzieżowymi i młodzież wyraźnie przez RZ Niby drobiazg, ale dowód jak szybko wynaradawia się Nasza przedwojenna elita w Monachium szczególnie. O wczesnym wieczorze generał Sikorski i generał McFarlane zjawili się na przyjęciu w misji amerykańskiej. Tu, jak i wszędzie gdzie indziej, rozmawiając z wybitnymi cudzoziemcami, m.in. z Francuzami, generał Sikorski przewidywał pomyślny rozwój stosunków ze Związkiem Radzieckim. Wreszcie o godzinie 20.30 Wszyscy zebrali się na pożegnalnym obiedzie wydanym przez gubernatora. Obiad był uroczysty z toastami i szkocką muzyką wojskową. Na lotnisko wyjeżdżano o godzinie 22.30. W zeznaniu przed sędzią Cyprianem porucznik Lubieński tak scharakteryzował warunki bezpieczeństwa na lotnisku. Gibraltar jako twierdza o wyjątkowym znaczeniu był pod bardzo ścisłą obserwacją władz bezpieczeństwa i można powiedzieć, że nie było tam niemal człowieka, który by nie był znany władzom angielskim. Lotnisko jest pierwszorzędne, ma wybudowane runwaye, tory startowe, betonowe, długości 1300 yardów, wystarczające dla najcięższych maszyn. Jest stale oświetlone poza momentami startu, w Gibraltarze nie ma blackoutu, zaciemnienia i bardzo silnie strzeżone. Droga wiodąca przez nie do Hiszpanii jest zamknięta barierami i otwierana tylko periodycznie pod silną obserwacją. A wzdłuż niej, przez lotnisko nawet, biegną linie kozłów z drutem kolczastym. Poza tym stała obserwacja, nie pozwala nikomu, kto nią przechodzi, na zboczenie na samolotnisko, bo to widać doskonale z punktów obserwacyjnych, a poza tym na samym lotnisku jest duży ruch maszyn i załóg. Liberator generała Sikorskiego stał na miejscu przeznaczonym specjalnie dla maszyn wiozących ważne osoby, zdala od innych samolotów i drogi. A oto dalszy ciąg zeznania. Start był na morze śródziemne, z uwagi na kierunek wiatru, a nie na zatokę. Czekaliśmy na chwilę startu z gubernatorem i wicemarszałkiem lotnictwa dość długo, bo drill, maszyn i nagrzewanie trwały około pół godziny. Słyszeliśmy wyraźnie, jak pilot kolejno próbował silników, pojedynczo i parami, aż wreszcie zgasły reflektory. I maszyna potoczyła się po oświetlonym runway'u, odrywając się na 400 jardów przed końcem runway'u idącego w morze. Noc była jasna, choć bez księżyca, i widać było dobrze ciemną masę samolotu na tle nieba, jak również jego światła pozycyjne. Światła szły prawidłowo ku górze, potem poziomo, aż nagle zauważyliśmy ich płynne obniżanie się ku morzu, co nas tknęło, bo nie wiadomo było dlaczego. Ponieważ runway idzie lekko ku górze, samolot obniżając schował się za linię horyzontu widzianego od nas i nagle usłyszeliśmy ciszę, bo zgasły silniki zamknięte przez pilota w celu uniknięcia eksplozji i wówczas było już jasne, że coś się stało. Nadmieniam, że od chwili startu do tego momentu upłynęło około 20 sekund. Ruszyliśmy biegiem ku końcowi runway'u, potem dogoniły nas samochody i podwiozły i wówczas zobaczyliśmy ciemną masę samolotu leżącą na wodzie oświetloną koncentrycznie przez reflektory skierowane na ten punkt natychmiast po wypadku. Zdawało nam się początkowo, że maszyna leży tuż przy brzegu ale okazało się, gdyśmy dobiegli do końca runwayu, że leży na morzu o 500 jardów od końca runwayu na falach. Natychmiast ruszyły motorówki sportu i przyszły na miejsce wypadku po 8 minutach, bo musiały objeżdżać dość daleko. Na brzegu Morza Śródziemnego nie można bowiem trzymać motorówek z uwagi na falę i postój ich jest w zatoce. Normalnie patrolowała wprawdzie jedna motorówka w czasie startów wzdłuż brzegu, ale w tej chwili jej na miejscu nie było, a natomiast najszybciej spuszczono na wodę ludź wioslową wprost na Morze Śródziemne. Samolot skapotował w chwili uderzenia o falę i leżał na nich już przewrócony, co stwierdzono dokładnie w czasie prac ratunkowych, gdy go podniesiono z płytkiego w tym miejscu morza w tej pozycji. Poza tym w sylwetce maszyny na falach nie widać było kul podwozia i okazało się potem, że pilot wciągnął podwozie natychmiast po starcie. Maszyna utrzymywała się na powierzchni morza przez sześć minut i gdy motorówki do niej dotarły, już była pod wodą, co zresztą było bez znaczenia dla sprawy ratowania pasażerów, bo, jak wynikło z oględzin lekarskich odnalezionych ciał, nikt z nich nie przeżył uderzenia. Pierwszy raport radiowy z motorówki podał, że wyłowiono dwóch żywych i dwa ciała zabitych pasażerów. Okazało się, że żywi byli pilot i brygadier Whitley, który jednak umarł przed przybyciem motorówki do brzegu. Poza tym przywieziono zwłoki generała Sikorskiego i generała Klimeckiego. Zwłoki generała Sikorskiego wykazywały zlamanie podstawy czaszki, ranę przez całą głowę z mózgiem na wierzchu, polamane ręce i nogi i poważne obrażenia wewnętrzne. Generał Klimecki miał zlamaną podstawę czaszki, polamane ręce i nogi, i był niemal przecięty w pół w pasie z wnętrznościami na wierzchu. Ponikiewski, którego zwłoki wylowiono później, miał zupełnie zmiażdżoną głowę. Kazaleta znaleziono przywiązanego jeszcze do fotela ze złamaną podstawą czaszki. Zwłoki jego wyrzuciło morze. On jeden miał na sobie tak zwaną Maywest, kamizelę do utrzymywania się na wodzie. Liberator jest górnoplatowcem i dlatego lądowanie na brzuchu jest tak niebezpieczne dla pasażerów, bo uderza on o ziemię lub morze właśnie kabiną pasażerską. Pilot natomiast siedzi wyżej i temu prawdopodobnie zawdzięcza ocalenie, bo gdy przed uderzeniem w wodę otworzył kopułę, otwiera się ona automatycznie na naciśnięcie guzika, Uderzenie w morze wyrzuciło prawdopodobnie go do wody, podczas gdy innych pasażerów uderzenie to rzuciło o ściany samolotu w kabinie, zabijając ich z miejsca. Generał był częściowo rozebrany. Miał na sobie tylko spodnie, koszulę i jeden trzewik, z czego wynika, że w czasie drillu przed startem już się rozbierał do snu, na co było sporo czasu, bo przeszło pół godziny. Generał Klimecki był w battle Dressie, widać więc, że się również już zabierał do snu. Ciała pani Leśniowskiej nie znaleziono, ale znalazła się wśród szczątków maszyny jej kurtka mundurowa i spodnie od piżamy, z czego należy wnosić, że i ona zaczęła się już rozbierać i prawdopodobnie, by ułatwić panom rozbieranie się w kabinie, przeszła do drugiej, gdzie zastał ją wypadek i skąd ciało jej może wymyło samolot w chwili uderzenia pękł na trzy części luźno trzymające się ze sobą później prace nurków przyczyniły się do jego zupełnego rozsypania się na dnie morza przez takie jedno pęknięcie wypadły zwłoki generała Sikorskiego, Klimeckiego i Whitley'a akcja nurków szła słabo bo niemal wszyscy kwalifikowani nurkowie poszli na wyprawę sycylijską. Także potem oficerowie brytyjskiej marynarki na ochotnika prowadzili prace nurkowe przez dwa tygodnie, które jednak dały małe rezultaty, bo w miejscu, gdzie samolot leżał, panuje stale silny prąd wymiatający na pełne morze, który zabrał widocznie ciała Kulakowskiego, pani Leśniowskiej, Pindera, radiotelegrafisty i drugiego pilota. Ciało pułkownika Mareckiego może wyrzuciło po sześciu dniach. Komisja badała przyczynę wypadku także z punktu widzenia możliwości sabotażu na specjalne życzenie Churchilla, ale badania nie potwierdziły możliwości przyjęcia tej hipotezy. Do relacji tej parę komentarzy pochodzących z innych źródeł. Przy szybkości ponad 150 mil na godzinę i przy ogromnej wadze górnoplatu, jakim jest liberator, zderzenie jego z wodą miało efekt podobny do rozbicia się o twardy mur. Nadlamane skrzydła tylko czas jakiś utrzymywały się na powierzchni, ale cały kadłub został roztrzaskany, podobnie jak wyrzucona do przodu kabina pilota.